Zjawiska warte uwagi i wyjaśnić te, które są nagłaśniane w mediach jako paranormalne. Mówi Michał Kuśnierz, a razem ze mną jest Piotr Cielibier, witaj Piotr. Witam. Dzisiejszy program poświęcony będzie temu, co w ostatnim czasie miało miejsce w Rosji i w krajach byłego Związku Radzieckiego. A powiemy o zagadkowym rozbłysku nad Sankt Petersburgiem, o poltergejście oraz o zagadkowym śladzie na rzece Ural w pobliżu wsi Rubieżka. Zacznijmy od pierwszego wydarzenia, jakim był zagadkowy rozbłysk na niebie w pobliżu Petersburga. 6 lutego 2012 roku mieszkańcy obwodu Leningradzkiego w okolicach Sankt Petersburga byli świadkami zadziwiającego widoku. Niebo rozświetlił niesamowity blask o dużo większej jasności niż na przykład piorun. Zdarzenie udało się zarejestrować na filmie, pokazała to nawet rosyjska telewizja. Pojawiły się od razu komentarze, że to jakaś tam nowa broń Putina, albo, że buduje się nowe urządzenia, tak jak budował Nikola Tesla. No, pojawi pojawiły się także takie Bardziej doradzkie koncepcje, ale ostatecznie udało się sprawę wyjaśnić. Stwierdzono, że była to awaria w jednej z elektrowni w pobliżu Petersburga. Tak jest, a film oczywiście można obejrzeć na naszym forum. paranormalny.eu Tymczasem grupa kosmopoisk z Rosji, zajmująca się badaniem zjawisk paranormalnych, donosi o tym, co dzieje się w nawiedzonym mieszkaniu w Irkucku. Otóż ma je nawiedzać poltergeist, zagadkowa siła, która oprzykrza życie mieszkańcom. Mieszkanie, o którym mowa znajduje się w jednym z drewnianych budynków w Wielkucku i było wynajmowane przez studentów, którzy nie mogli jednak w nim wytrzymać. I właśnie na miejsce wezwali badaczy z kosmopoliska przypomnijmy może, czym jest poltergeist. W parapsychologii określa się tak przypadki aktywacji zagadkowej energii, która zdolna jest do działania na otoczenie, zwykle w sposób destrukcyjny. Termin ten po niemiecku oznacza hałaśliwego ducha, jednak w rzeczywistości poltergeisty nie mają wiele wspólnego z życiem pozagrobowym. Są to bowiem przypadki zwykle spontanicznej psychokinezy lub też niekiedy wynik wadliwego działania instalacji elektrycznej. O tym wszystkim można sobie poczytać w bardzo bogatej literaturze na ten temat, szczególnie w pracach doktora Uliama Rola. Natomiast w przypadku Zirkucka badacze z Kosmopojsku zauważyli, że no jest to troszkę inna sprawa, bo przypomina jakieś takie, powiedziałbym, ekscentryczne wiedzenie. Pierwsze sygnały od studentów właśnie z tego mieszkania otrzymali oni jeszcze w ubiegłym roku we wrześniu. Młodzi ludzie mieli tam widywać zjawy ludzi ubranych na czarno, nawet wisielców nawet zjawy zwierząt, a także słyszeli nienaturalne głosy i przede wszystkim widzieli, jak przedmioty poruszają się same z siebie. W rosyjskim folklorze poltergeist określa się mianem barabaszki. Nie wiadomo jednak, co właściwie się tam zagnieździło i czy, czy, czy to jest sprawa prawdziwa. Na początku tego roku mieliśmy kolejną falę aktywności poltergeista w tym mieszkaniu. Tam badacze z kosmopojsku zrejestrowali nawet pozostałości po jego że tak powiem, buszowaniu po tym mieszkaniu w postaci związanych ze sobą Bombutów, czy poprzewracanych przedmiotów. Zdjęcia te można obejrzeć na ich stronie. Natomiast brak jakichkolwiek, że tak powiem, wiążących wniosków, ja myślę, że sprawa jest na tyle ciekawa, że kiedyś do niej powrócimy, jeżeli uda się ustalić coś więcej. Natomiast trzeba jeszcze dodać, że w Rosji jest bardzo dużo przypadków poltergeistów. Są one często opisywane. Wyjaśnienia są oczywiście różne. Najczęściej przypisuje się to jednak jakiejś tam aktywności parapsychicznej, nie aktywności tak zwanego ducha. Ale to, sprawa na inną audycję. Jeżeli ktoś jest zainteresowany duchami, to polecam posłuchać cyklu poltergeist nadawanego w Radio Wolne Media i w Radiu Paranormalium, który prowadzi Grzegorz Tarczyński. A być może z Rosji jest właśnie tyle doniesień dotyczących poltergeistów, dlatego że po pierwsze ludzie chętnie o tym mówią, a po drugie jest być może więcej badaczy, którzy tym się zajmują. No ale na pewno jeszcze wrócimy do tej sprawy, jeśli będziemy mieć więcej informacji. Ale tymczasem równie dziwna rzecz wydarzyła się w Kazachstanie, dokładnie w pobliżu wsi Rubieszka na rzece Ural. Miejscowy leśnik odnalazł tam 12 stycznia zagadkowy pas krystalicznie czystego lodu ciągnący się przez kilkadziesiąt metrów wzdłuż zamarzniętej rzeki. Co dziwne, po środku tej struktury znajdowały się symetryczne lodowe bloki o wadze kilkuset kilogramów. Co możemy o tym powiedzieć Piotrze? mieszkańcy Rubieczki są zdziwieni tym widokiem. No, wygląda wszystko na to, że do rzeki wpadło coś, co przebiło się przez deszcz, gruby lód, pozostawiając na nim taki bardzo charakterystyczny wzór. Niektóre bryły znalezione w rzece, wystające ponad prawda, tam zamarzniętą powierzchnię, mają formę takich czarnych kostek. Wynika to z tego, że powstały z wody pomieszanej z mułem z dna rzeki. Uwaga została zwrócona również na inne, bardzo symetryczne kształty. Jak powiedział miejscowy Aki czyli odpowiednik ta Sprawa została zgłoszona nawet Ministerstwu do Spraw Nadzwyczajnych. Miejsce zbadano także pod względem promieniotwórczości, ale niczego nie stwierdzono. No i okazuje się, że nic więcej w tej sprawie nie można zrobić, a badania będą kontynuowane wiosną, kiedy Ural rozmarznie. Nie wiemy, co się tam tak naprawdę stało. Rzeczywiście, jeżeli e, ta struktura jest e, tak wielka, no to trudno powiedzieć, co mogło tam wpaść i e, dokonać takich zniszczeń. No być może mamy do czynienia z bardzo nietypowym efektem efektem upadku jakiegoś e, kosmicznego bolidu, no ale zobaczymy. Tak, a tymczasem niektórzy miejscowi twierdzą, że widzieli przylatujący w okolicy e, właśnie bolid, czy był to mm, właśnie jakiś kamienny okruch z kosmosu, czy może jakiś zabłąkany pocisk. W każdym razie nikt nie mówi o tym, aby słyszał jakikolwiek huk, trzask i tym podobne. Tego na razie się nie dowiemy, co tam się wydarzyło, musimy poczekać do wiosny. Tak więc to wszystko, co przygotowaliśmy w tym tygodniu. Zapraszamy Państwa na portal infra.org.pl, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat właśnie poruszonych przez nas tematów. Na naszym forum znajdziecie Państwo archiwalne audycje, w tym także te przygotowane przez naszych przyjaciół, a wśród nich programy pod tytułem Paralaxa, Krisa Minkiny, Poltergeist Grzegorza Tarczyńskiego, a także z auto widać więcej Wojciecha Żalaka Cieszą się one dużą popularnością, zachęcamy do słuchania. Do usłyszenia w następnych infrafaktach. Dziękuję Piotrze. Ja yeah, również dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl